Hilarious That original. Hilarious That original. Hilarious that original. Hilarious and ori Przypomina mi to takie żarty w szkole, czasem chłopcy robili. Że jakbym zobaczyła tego pana idąc ulicą, to nawet bym nie przypuszczała, że to ma coś wspólnego z rozrywką. Jak dowcip pies między kolanami a pasem, to ja już sobie daję spokój. To jest rozpacz, że dzisiaj poczucie humoru idzie w tym kierunku.